Szósta. Też same z Byszką. Rączki całuję wielmożnemu, młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Czekajcie, no? To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka szósta? A to się dobrze składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny pan ze mnie głupią robi. Żenię się. Patrzy na Durską. Żenię się i to bardzo prędko. Chciałem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. Wychodzi do siebie. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony? Albo bardzo na delikatny. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań, to ja ślepa nie jestem. Ja przecie wiedziałam, co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a peczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja i zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. Ale żeby się żenił? A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A broń mnie Boże! Bez błogosławieństwa mamusi my ta do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wiem można Pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody Pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby się krzywdy nie robić. Całej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniądzami ludziom oczy mydlić można. – Tak, macie rację. Pieniędzmi. Może jeszcze kieliszeczek? – Anilciu, nie mam więcej. – Julesiewiczowa odprowadza Dulską. – Ciociu, może ofiarować pewną sumę? – Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. – Trudno. – Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga, płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale wiecie, że to będzie twardo, do Tadrachowej. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt można pani. Taki już teraz świat. Jeden jutasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. My tu jeszcze z Panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki, jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po chrabskich domach, że się zniszczy żenią, a Hanka znów jest i ślubna. I znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Całuję rączki, panie gospodyni, i idę już. Panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki, a niech mamusia nie będzie twarda. Wychodzi.